Jak więc widać na podstawie nauki o kur i nauce o złych duchach, wierzenia sumeryjskie były kontynuowane, choć czasem przeistaczano opowieści, dodawano nowe elementy, łączono stare bóstwa w nowe organizmy, a idea śmierci zastępczej przybierała najbardziej karykaturalne formy, gdy wyznaczano ludzi brzydkich, kaleki czy niewolników przestępców jako tych, którzy mieli przepędzić zarazę czy gniew bogów. Już do tego dochodziło, że starożytni asyryjscy władcy którym przepowiedziano, że mogą zginąć, wybierali na przykład jakiegoś nędzarza biedaka, który zasiadał na tronie, był tronizowany jako król i jako król był zabijany i niby, że na zastępstwo on został zabity i po jakimś czasie ten król, który miał od magów przestrogę, że może zginąć, wchodził na tron już jako nowy król, czyli jeżeli król miał zginąć, to on przestawał być formalnie królem, królem był żebrak, jakiś biedak Biedaka zabijano i on już był wolny od przekleństwa. Już do takich paradoksów dochodziło, do takich bzdur. Również w Grecji był zwyczaj farmakosa, żeby oczyścić miasto z plugastw, z grzechów. Wybierano dwóch jakichś biednych ludzi, ganiano ich bito, przepędzano po czym mordowano i oni jak gdyby oczyszczali miasto z grzechów właśnie swoją ofiarą. No i takim samym farmakosem był Jezus, który nasze uchybienia zabił na słupie i my jesteśmy wolni od uchybień. No To też jest taki mitologiczny, obrzydliwy obrządek. A potem my mamy zjadać jego ciało i krew pod postacią macy i wina. Na Bliskim Wschodzie zakazywano powszechnie magii, ale każdy rozumiał, że chodzi tu o czary znachorów, szamanów, którzy jako konkurencja oficjalnego kapłaństwa byli zwalczani. Wyolbrzymiano ich zbrodnie, skupiając się na złych skutkach czarów i zakazywano czarnej magii w Sumerze, w Babilonie, w Egipcie, w Asyrii. Podam tu jako przykład kodeks Hammurabiego z około 1750 roku przed naszą erą, opierający się na wcześniejszych prawach sumeryjskich. Wyrok drugi: gdy człowiek czary człowiekowi zarzucił i nie dowiódł tego, ten, któremu czary zarzucono do naru, czyli do rzeki, która była uważana za bóstwem, do naru wejdzie. W naru się zanurzy. Gdy naru zdobędzie go, oskarżyciel jego domostwo jego weźmie. Gdy człowieka tego naru oczyści jego i zostanie zdrowy, ten, który czary zarzucił, zostanie zabity. Ten zaś, którego naru oczyścił, domostwo swego oskarżyciela weźmie. Co znaczyło, że na przykład ja oskarżam kogoś o czary. I on musi przejść próbę. Wrzuca się go do rzeki jakiejś rwącej. Jeśli ta rzeka go nie zabije, która była uważana za bóstwo jakiegoś tam sądu, to znaczy, że jest niewinny i oskarżyciel go niewinnie oskarżył, to oskarżyciela się zabije, może do tej rzeki wrzuci i w ten ten oskarżony może zabrać cały majątek, domostwo tej osoby. Natomiast jeżeli zginie, to znaczy, że jednak uprawiał czary i w ten czas jego domostwo wraz z rodziną zostanie przejęte przez oskarżyciela. No, a kodeks Hammurabiego jest dość podobny do praw ur z Sumeru, a więc on już był kontynuacją tych wcześniejszych sumeryjskich praw. Do dziś odczuwamy wpływy opowieści o zastępczym pokaraniu Dumuzida za pychę Dinany, która musiała go oddać w zamian za swą nieodpowiedzialność i wyniosłość, a siostra Dumuzida ulżyła bratu w cierpieniu, by tylko pół roku przebywał w Kur. Otóż rolę zwalenia swych plugastw na elementy zastępcze, by pozbyć się winy, doprowadzały do ohydnych praktyk, jak zabijanie zwierząt, dzieci, niewolników oraz doprowadziło do handlu odpustami przez kapłanów, którzy cynicznie podsycali ogień tych zwyczajów, by ciągnąć niemałe dochody. Bo myślano, że jeśli ktoś, kto ma dług, a ktoś inny dobrowolnie go spłaci, to jest wolny. A jako, że religia sumeryjska, babilońska, asyryjska była bardzo prymitywna, materialistyczna, Przenosiła mechanicznie przykłady z życia na sferę mistyczną Co często prowadziło do paradoksów Jak odpusty, czy cyniczne czynienie zbrodni I kupowanie sobie czystości rytualnej Utraconej na skutek grzechów Jak kłótnia, obmowa, kłamstwo, zdzierstwo krzywda, kradzież, cudzołóstwo, obraza bogów Niedopełnienie obowiązków religijnych, uprawianie czarów I przywracano sobie tym czystość potrzebną By złe duchy nie miały dostępu i nie porwały Z wygodnego życia do kur Gdzie był pył, smutek bo bogowie stworzyli ludzi dla swej wygody, by ciężko pracowali, a po śmierci są niepotrzebni. Przeto nie mają żadnego dobrego losu, o którym wygodni bogowie już zapomnieli. Wyszedł produkt uboczny maszynek do pracy, które po zużyciu wyrzuca się na śmietnisko i zapomina. Życie jest brutalne, tak rozumieli je ludzie omotani oficjalną religią. Kolejnym tragicznym skutkiem wiary w możliwość pozbycia się grzechów za pieniądze, jak głosił Watykan przez stulecia, było wytworzenie modelu świętości katolickiej polegającej na przyjmowaniu cierpienia za dusze czyśćcowe, co w praktyce oznaczało udręczanie psychiczne kończące się szybkim zgonem osoby, która przyjmuje cierpienie za dusze czyśćcowe. Widać więc jasno, że Watykan reprezentuje duchowość toksyczną, wykańczającą młodych ludzi uwikłanych w te zabawony, i umierający w młodym wieku jako ofiary Watykanu liczone w milionach na przestrzeni wieków, począwszy od średniowiecznych biczowników. Czyli ludzie, którzy w ramach postu i astezy byli w stanie się nawet samobiczować, tak jakby wchodzić w ukrzyżowanie Jezusa poprzez biczowanie, samobiczowanie się. Nawet jeśli niektóre te elementy biczownictwa były zwalczane przez Watykan, to jednak wynikało to z tej wiary katolickiej. Toksyczność duchowości katolickiej wynika z prawa konsekwencji zaczyny, czyli energia, jaką wytworzył Watykan przez stulecia ogarnia katolickich wyznawców, którzy bawiąc się w katolicką świętość, bardzo szybko popadają w obłęd i są dręczeni przez tak zwane demony, często jako rekompensata za dusze czyśćcowe, co z punktu widzenia Biblii jest herezją, nie mającą żadnych odniesień w tekście Nowego Testamentu. Nie ma takich praktyk, żeby chrześcijanie oddawali się demonom, i cierpieniu za dusze czyścowe. Sektofoby katolickie twierdzą, że ustalają dany ruch religijny za toksyczną duchowość, gdy znajdą kilka przypadków osób pokrzywdzonych w sensie duchowym. Na przykład jest jakaś grupa i nagle z tej grupy zgłasza się ktoś pokrzywdzony do ośrodków dominikańskich. Kilka takich przypadków oznacza, że ta grupa jest toksyczna, ma toksyczną duchowość. To tak oficjalnie pięknie brzmi, nie? czyli że oni tylko pomagają ludziom. Problem w tym, że my mamy miliony katolików pokrzywdzonych. Rzekoma krzywda innych duchowości polega między innymi na tym, że już od przedszkola pierze mózgi się religią katolicką, ustawiając wrogo do innych i człowiek z takimi uprzedzeniami i sugestią zaprogramowaną właściwie już od chrztu niemowlęcego wierzy w zło u innych, a kto szuka ten znajdzie i czuje się źle uczestnicząc w jakimś ruchu pozakatolickim, bo przeszkadza mu to i tamto. na przykład dieta wegańska staje się potwornym złem dla niego, szukając często dziury w całym, a łatwo coś znaleźć, skoro świat pełny jest szubrawców, w tym religijnych, w tym niekatolickich. No i tak przygotowany mentalnie katolik przez rodzinę, szkołę i kler, gdy przyjdzie do egzorcysty, staje się przez niego zahipnotyzowany i zaczyna bełkotać ochrypłym głosem i wypluwać gwoździe, bo egzorcysta owłada umysł takiego człowieka i natchniewa go energią katolicką do określonych zachowań, które sugeruje egzorcysta. Gdy dany demon umie mówić po polsku, jest odbiciem mentalności polskiej, używa imion, których egzorcysta się spodziewa i wychodzi z danej jednostki na określone zaklęcia, czasem po kilku miesiącach męczarni, urabiając człowieka na bojącego się demonów sponsora kościelnej tacy. I w ten czas u niego zaczyna się faktycznie toksyczna duchowość piekielna, gdy strach przed demonami i piekłem wyniszcza katolika, robiąc z niego bandytę nienawistnego wobec mniejszości wyznaniowych i seksualnych i narzucającego nerwowo innym swoją ideologię. Blokady katolickiej nienawiści wobec Żydów, islamistów, wróżek, gejów powodują brak rozwoju mentalnego. Także taki katolik nie potrafi zazwyczaj nic zmienić na lepsze, np. Na w sprawie diety czy dbaniu o zdrowie, i powoli ginie na raka czy choroby serca, w swym niemaniu niosąc krzyż Jezusa Chrystusa jako współcierpienie za dusze czyścice. Będąc nieczułym na krzywdę wobec tak zwanych ludzi szatana i zwierząt, gdy akceptuje się bandyckie fermy i rzeźnie, Staje się niewrażliwy na swoje potrzeby i samo niszczy się fizycznie i psychicznie, gdy co wysyła to wraca. Wiele osób mając klawki katolickie na oczach on krzywdzi, wyniszcza, uniemożliwia funkcjonowanie wielu podgrupom, które są zwalczane, a on jest trybikiem tej machiny śmierci. I to sprawia, że jeżeli on jest taki niewrażliwy, nieczuły na okrucieństwo wielu w tym zwierząt, to staje się niewrażliwy też na swoje własne potrzeby. Nie umie zadbać o siebie, nie umie zadbać o siebie, to siebie wyniszcza, a jak siebie wyniszcza, jako wyniszczona jednostka już nie będzie umiała pomagać też innym, bo człowiek schorowany, rozwalony, po prostu umiera w w cierpieniu staje się ciężarem dla innych. Kolejnym elementem toksycznej duchowości jest walka z tak zwanym egoizmem, gdy święci katolicy doprowadzili się do wygłodzenia i udręczenia psychicznego i umierali w młodym wieku bo normalnie, by pomagać innym, trzeba też pomagać sobie, bo jeśli nie zadbamy o siebie, to zachorujemy i nic nie zrobimy, się ciężarem dla innych, co jest typowe u świętych katolickich, leżących ostatnie lata w łóżku, umierając powoli w koszmarnych, piekielnych mękach. Potem mamy w katolickiej, toksycznej duchowości rozpowszechnione stygmaty, czyli wytworzenie swą wiarą ran na rękach i nogach na wzór ukrzyżowanego Jezusa, co powoduje potworną mękę i brak możliwości działania. Czyli katolik tak mocno dostaje w kość katolicką duchowością, że nie można tego porównać z tak zwaną karą diety roślinnej czy innymi niedogodnościami grup mistycznych. Przekleństwo się przykleja do katolików i ich nie opuszcza do końca życia, które u świętych katolickich trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Przykładem może być katoliczka Annelize Michel, czytana też jako Michel, Michel to jest Niemka, ale my czytajmy jak pisze Annelize Michel, udręczona przez katolickiego księdza, który został skazany będąc według niemieckiego prawa przestępcą, co klasyfikuje prawnie Watykan do miana groźnych sekt. Choć skoro większość ma dyktat, tu nie wyciąga się wniosków zeistniałych faktów, pobłażając katolikom, co przypomina prawo Kalego. Ksiądz zabić dziewczynę katolickimi gusłami dobre, ktoś z mniejszości skrzywdzić kogoś bardzo złe, godne kary nie tylko dla niego, ale i trzeba zniszczyć doszczętnie cały ruch mistyczny niekatolicki. Annelize jako córka niedoszłego księdza katolickiego od dziecka wychowywana była w kulcie świętych, objawień maryjnych i demonów w pruderyjnym bawarskim wiejskim społeczeństwie katolickim, będąc zafascynowana na przykład barbarą Weigand, niemiecką wizjonerką, którą nawiedzała Maryja i Michał Anioł. Annelize bardzo dobrze znała jej objawienia i ich życie, podobnie jak katolicki katechizm, będąc otoczona katolicką grupą modlitewną, która spotykała się u niej w domu, odprawiając długie modły i rozmawiając o katolickiej duchowości. I na efekty długo nie trzeba było czekać. W ofierze dla innych przyjęła udręczenie demoniczne, widząc diabelskie twarze i po długich egzorcyzmach i katolickich postach zmarła w wieku 23 lat, 1 lipca 1976 roku, mając wagę 31 kilo. Przyczyną śmierci miało być według niemieckiego sądu zagłodzenie oraz zaniedbanie księży i rodziców, którzy ją wykończyli katolickimi egzorcyzmami. Dodatkowo niszczycielskie leki, które jej podawali darwinowscy lekarze mogły przyczynić się do zgonu dziewczyny, gdy faszerowano ją lekami antyepileptycznymi, tegretalem, aoleptem i zentropilem, które wywołują szereg niebezpiecznych skutków ubocznych. Oczywiście psychiatrzy nie zdiagnozowali niczego innego jak jakaś choroba psychiczna, epilepsja, nie rozumieli, że to po prostu duchowość katolicka, mistyczna dziewczynę wykańcza. Oni wszystko upatrywali w mózgu i podawali specyfiki, które nie dość, że nie pomagały tej dziewczynie, to jeszcze doprowadzały ją do zniszczenia fizycznego ciała i to też na pewno przyczyniło się do przyspieszenia zgonu. Więc zarówno księża katolicy, jak i lekarze świeccy tak jej pomagali, że nastąpił zgon. Prokuratura stwierdziła, że Annelize była chora psychicznie, lecz zamiast ją leczyć, poddano ją egzorcyzmom, które wycieńczyły jej organizm. Sąd przychylił się do tej argumentacji. Zrozumiano w Niemczech, że winna tej tragedii jest nauka Watykanu o szatani i opętaniu i widząc wyraźnie, do jak wielkiej tragedii prowadzić może wiara w istnienie szatana. I chociaż wyrok darwinowskiego sądu był niesłuszny, bo nie fizyczna choroba mózgu, a magiczna duchowość katolicka ją zniszczyła, to w pewnym sensie było faktem, że duchowość katolicka powoduje obłęd umysłu i samo zniszczenie ciała, co może kończyć się zgonem, który i tak jest ulgą. Bo gorzej, gdy ciągnie się taki stan dziesiątki lat do śmierci jako życiowy horror dziesiątych milionów tych katolików, których wiara w te gusła osiągnie dostateczny poziom i jako głęboko wierzący wpadają w omamy magiczne. Skruszony katolicki biskup Józef Stangl który sam wydał wcześniej zgodę na egzorcyzmy analizę, opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że szatan nie istnieje opętanie z chorobą. Episkopat niemiecki wydał nieformalny zakaz odprawiania egzorcyzmów. Tak się wystraszyli, że kilkadziesiąt lat tam nie odprawiano żadnych egzorcyzmów. Oczywiście tylko dlatego, że był rozgłos medialny, był wyrok sądowy, oni zawsze pod publiczkę umieją zagrać. Na szczęście sąd niemiecki pochylił się nad sprawą udręczonej przez Watykan młodej dziewczyny i po części winni zostali skazani. Ale pomyślmy, ile takich ofiar bez sądu Watykan pochłonął w średniowieczu, gdy katolicka duchowość nie była skrępowana darwinowską dominacją w Europie. Ja myślę, że do kilkunastu procent ludzi w niektórych krajach głęboko katolickich mogło dochodzić do tego typu procederów, jak właśnie te zgony przedwczesne śmierci, ludzi, którzy za dusze czyśćcowe umierali, których demony męczyły, dręczyły itd., w ten czas, jak byli nieskrępowani, ja myślę, że do kilkunastu procent, tylko oczywiście nikt tego nie badał, bo to nie oni, nie katolicka, toksyczna duchowość robiła, ale diabeł. Anelize mówiła, że cierpi męki demoniczne za kapłanów, w szczególności za tych, którzy nie wierzą w istnienie osobowego szatana oraz za młodzież niemiecką i dobrowolnie przyjęła na siebie cierpienia związane z opętaniem jako pokutę za grzechy innych ludzi. Anelize przebijała głową w szybę, nie raniąc się przy tym, kopała kubek z wodą, a woda się nie wylewała. Piła własny mocz, Łapała ptaki, odgryzała im głowy, rozrywała ubrania i biegała nago, skakała pod sufit jak kozioł po ścianach i z nieludzką siłą rzucała ludźmi. No to ja wątpię, czy tylko choroba psychiczna. Tutaj ewidentnie toksyczna duchowość katolicka ją doprowadzała do tego obłędu. Cierpienia, jakich doświadczała, powodowały jednak, że pragnęła końca udręki, dlatego poddała się egzorcyzmom. Katolicy, księża odkryli, że nigdy nie zajmowała się tzw. okultyzmem ani spirytyzmem. Nie wywoływała duchów, nie chodziła do wróżki, nie korzystała z porad bioenergoterapeutów, czyli według nauk katolickich nie było w jej życiu duchowym szczeliny, przez którą mógłby się wcisnąć Lucyfer. Była od zawsze wierzącą i praktykującą katoliczką, która w jednym z listów pisała Woga zawsze stawiam na pierwszym miejscu w moim życiu. Księża próbowali wypędzić z niej katolickiego, niebiblijnego Lucyfera, gdy ksiądz wrzeszczał. Rozkazuje ci wyjść i oddać cześć Najświętszej Dziewicy. Na co Annelize, zahipnotyzowana przez księdza, krzyczała pogrubionym głosem – nie chcę wyjść. I po chwili wycharczała – zdrowaś Maryja, łaskiś pełna. Po piętnastu minutach wolności od Lucyfera dziki demon powrócił. Egzorcyści za pomocą hipnozy wywoływali u dziewczyny niebiblijnego katolickiego Lucyfera, potem postacie z mitologii biblijnej jak Kain czy Judasz – potem postacie historyczne jak Hitler czy Neron, który miał według legendy prześladować pierwszych wyznawców Jezusa z Nazaretu. Usłyszeli, co chcieli. Analizę egzorcyzmowało dwóch księży, proboszcz Ernst Ant oraz salwatorianin Arnold Renz. Ostatni egzorcyzm miał miejsce 30 czerwca 1976 roku w Klingenbergu nad Menem, w czasie którego analiza otrzymała rozgrzeszenie od księdza Renza. Zmarła następnej nocy 1 lipca 1976 roku. Sąd Krajowy uznał w wyroku z 1978 roku, że przyczyną śmierci Anelizy było zagłodzenie. Rodzice dziewczyny, a także dwaj duchowni egzorcyści zostali uznani winnymi za nieumyślne spowodowanie śmierci poprzez doprowadzenie dziewczyny do śmierci wskutek skutek niedbalstwa. Sąd wymierzył im kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata prokurator wnosił o łagodniejszy wymiar kary. Badania psychiatryczne księdza Ernsta Alta wykazały, że miał zadatki na schizofremika oraz skłonność do halucynacji. No i wywołał m.in. u niej, że Judasz, czy, Kain, czy Hitler, czy jakieś inne krzyczeli, co chciał usłyszeć. Niekanonizowana jeszcze katolicka święta Annelize Michel, ogarnięta przez katolicką duchowość, mówiła – moje krzyże są największymi podarunkami – wszystko jest podarunkiem mojej wielkiej miłości do ciebie Jest to zapis dzienniczka Annelize 24 października 1975 roku Niecały rok przed śmiercią Annelize Michel mówi tak Nowy sąd kary, tak A egzorcysta, jak będzie? Aneliza, będzie źle, gorzej niż ostatnie dwie wojny Egzorcysta, gdzie? Tu, gdzie? Egzorcysta się pyta, gdzie tu? Annelize mówi, w Europie, w Europie Trzeba odmawiać różaniec. W przeciwnym razie będzie koniec. Tak. Był to egzorcyzm z dnia 10 października 1975 roku. Potem wypowiedź analizę z nagranych egzorcyzmów. Zbawiciel powiedział, będziesz wiele cierpieć w zastępstwie innych i znosić cierpienia już teraz. Twoje cierpienia, twój smutek i opuszczenie służą mi do tego, by zbawiać duszę. Czyli widzimy, że analizę tutaj na wzór sumeryjskiej magii zastępczej ma cierpieć i być katowana przez okrutnego Boga po to, aby inni byli zbawiani. No To jest właśnie ta mitologia, którą w nią wtłoczono i ona tym rozumowaniem idąc wchodziła w pułapkę udręki śmierci. Potem wypowiedź z dnia 1 lutego 1976 roku podczas odprawiania egzorcyzmu w jakiś czas przed śmiercią. Nigdy bym nie pomyślała, że to jest tak straszne. Ciągle sobie myślałam, że chcę cierpieć także za innych ludzi, żeby nie poszli na wieczne zatracenie. Ale nie sądziłam, że jest to aż tak bolesne, tak straszne, tak okropne. Czyli dziewczyna chwilę po wrzaskach demonicznych takie rzeczy potrafiła opowiadać. Widać więc, w jakiej matni była przez katolicką toksyczną duchowość wstawiona. Na grup analizę z całego kraju zjeżdżają katolicy pielgrzymi, by się tam modlić i składać kwiaty. Leżą też obrazki z modlitwą w intencji jej beatyfikacji. Podobny los spotkał świętą katolicką Martę Robę. Pisze Martę Robin, to się różnie czyta, ale można przeczytać Martę Robę. Wychowaną przez katolicką dewotkę. tyle że Marta męczyła się sparaliżowana na łóżku o wiele dłużej, odczuwając przez wiele lat fizycznie mękę Jezusa, przestając sypiać, jeść i pić. Kwiąc wychudzona w agonii, a wytworzony w niej przez katolicką duchowość Lucyfer często tłuk i ranił, miała rozwaloną głowę o ścianę przez katolickiego Lucyfera. Kobieta zmarła ostatecznie w 1981 roku, wyglądając potwornie. Ta święta katolicka, leżąca z różańcem, ponad pięćdziesiąt lat na łóżku skurczona, mierząc tylko dziesięć centymetrów wzrostu, wegetując bez jedzenia i picia, będąc niewidoma, leżąc w ciemności, gdy nawet promyczek światła sprawiał jej dodatkowe boleści, przeżyła męki lucyferskie walki z diabłem. Potem zaatakowana była katolickimi stygmatami jako niby ranami Jezusa na rękach i nogach i korony cierniowej na głowie, przeżywając raz w tygodniu mękę krzyżową na wzór wyobrażeń katolickich, które są po części niebiblijne, np. nie ma krzyża, a jest słup, a sama biblijna opowieść męki Jezusa jest sprzeczna i niedorzeczna, przypominając bardziej mity o bóstwach, wegetacji jak Dumuzi czy atty umierających i zmartwychwstających, niż opis zdarzeń historycznych, gdy ogólnie brak nawet dowodów na istnienie postaci Jezusa z Nazaretu. Te, które się zachowały, to jest wszystko naciągane. Pierwsze wstawki są z II wieku, a Józef Flawiusz jest powszechnie uważany za fałszerstwo. A w drugim wieku ludzie mówili już tylko to, co chrystiani im przekazali, że był Jezus i tak dalej. Nie mieli powodu nie wierzyć. Chrystianie wierzyli, że Jezus żył w pierwszym wieku, no to oni myśleli, że faktycznie taki żył. Natomiast w pierwszym wieku nie ma żadnych wzmianek poza mitologią biblijną, ewangeliami i listami, które są sprzeczne i one już najbardziej dowodzą, że jest to postać niehistoryczna, zmyślona. Sama analiza Ewangelii już to poświadcza. Potem kilkadziesiąt historyków, którzy opisywali okres tamtego czasu, nie znała postaci Jezusa. Józef Labiusz to chrześcijańska interpolacja, wstawka w późniejszym czasie, wstawiona przez chrześcijańskich i katolickich oszustów. Nawet katolicy badacze przyznają, że Józef Labiusz wygląda na sfałszowany dodatek. I teraz owa Marta podejmowała wewnętrznie, wspólnie z krzyżowanym Chrystusem, walkę z mocami piekieł i szatanem. Z jej oczu spływała fizycznie krew, na czole nosiła ślady po koronie cierniowej, a na ciele znaki ukrzyżowania. Podczas wizji Jezus powiedział do niej, Ciebie wybrałem, abyś przeżywała moją mękę, abyś mogła przeżywać ją całkowicie. Nigdy nie zaśniesz, coraz mocniej postępując w cierpieniu. Spanie oznaczałoby porzucenie cierpienia. Będziesz cierpieć coraz mocniej. Tu jest bardzo fajnie jak pokazane, jak ta energia katolicka, która ją owładnęła swoimi małymi iluzjami, najpierw pokazuje się jako taki dobry Jezus, a za chwilę ten dobry Jezus przemienia się w tej, jako ta jedna energia katolicka w złe demony. Tak się mówi, że jest zły i dobry policjant. To jest taka metoda w policji. Jeden odgrywa dobrego policjanta, drugi złego. Oboje są tak naprawdę zjednoczeni. Jeden, który jest złym policjantem, atakuje przesłuchiwanego, ją się na niego zamyka, a drugi go stara się niby bronić, żeby zdobyć jego zaufanie i dzięki temu on zaczyna się zwierzać dobremu policjantowi. Taka jest metoda. Tutaj właśnie Jezus i demony to jest jedno. Przez chwilę się pokazuje dobry Jezus czy Maryja, mówi lukrowate słówka, jak to ja cię kocham, jak to coś tam, po czym znika i zaczynają się tortury demonów. Ale to jest jedna i ta sama energia, no bo przecież czy absolut, najwyższa moc nie jest w stanie usunąć wszelkie demony, ale tu wręcz ten Jezus jej mówi jej tak. Ciebie wybrałem, abyś przeżywała moją mękę. Abyś mogła przeżywać ją całkowicie, nigdy nie zaśniesz. Będziesz cierpiać coraz mocniej. Przecież tu widzimy wyraźnie, że on jej zapowiedział, że będzie torturowana przez demony, nie? Że będziesz mogła uczestniczyć w mojej męce. Tej mojej oczywiście, tej katolickiej, tej wytworzonej w średniowieczu. Między innymi jakaś chusta Weroniki i te inne bajeczki, których nie ma w ogóle w Ewangeliach. I teraz mówię o relacjach świadków, które są raczej wiarygodne. Co było u tej Marty w pokoju? Raz było czuć w jej pokoju spaleniznę i gdy odsunięto jej przed przedramię, widać było spaleniznę długą na palec. Jej włosy były przypalane przez widziane demony. Czasem Marta jęczała cicho, ale boleśnie i jej ciało bywało gwałtownie ciśnięte w prawo i w lewo i uderzane mocno głową o mebel znajdujący się między jej łóżkiem a ścianą. Znajdywano na jej ciele wyraźne ślady duszenia i słyszano wyraźnie jak Marta wydawała charczące dźwięki, jak ktoś kogoś ściska się za gardło i kto się dusi. A ona mówiła, że to demony i że jest ich legion i krążą wokół niej i próbują ją udusić. Jej ciało znajdowano prawie poza łóżkiem z głową o kilka centymetrów od podłogi. Z ust Marty wydobywała się nieprzerwana skarga. Kiedy Marcie dokuczał demon, zaraz ukazywała się też Maryja, która nie pozwalała demonowi ją do końca zabić, a jedynie, gdy znikała Maryja, była zaraz nieustannie torturowana jak kobiety podczas procesu oczary w średniowieczu. Te tortury były podobne do tych, którzy wcześniej katolicy sprowadzali na, na wiele ludzi. Te demony to jakby, jakby powrót tych działań, które katolicy księża przez stulecia robili wobec kobiet. Tutaj właśnie jest ta prawda fizyki kwantowej, że jakie przekonania żywimy, to się u nas będzie działo. Jeśli są to przekonania duchowe, magiczne, to ta duchowość będzie energetycznie funkcjonowała, będą się wytwarzały dane iluzje. W każdej religii, tam gdzie była wiara w cuda, w uzdrowienia, w wizje, one się pojawiały. Jedni widzieli Buddę, inni Mahometa, ona tu widzi Jezusa. Tylko, że ta katolicka duchowość jest wyjątkowo toksyczna, wyjątkowo krwiożercza, wyjątkowo wprowadza w bezsensowne udręki cierpienia, które mają głębszy sens. Jest to kara za to, że ktoś jest promotorem katolicyzmu, czyli religii zbrodni. A taki demona miał najczęściej miejsce, kiedy Marta cierpiała mękę krzyżową. Marta skarżyła się raz za razem mówiąc, nie ma ani jednego milimetra mojej istoty, który nie byłby cierpieniem. Gdyby mnie włożyć do wrzącego prania, nie cierpiałabym więcej. To jest katolicka duchowość. Nie można było jej pomóc w cierpieniach czy wypędzić demony, bo nikt nie mógł interweniować w jej kontakt z katolickim Jezusem Ukrzyżowanym, który miał te demony na Martę zsyłać, by dzięki temu katolicki Bóg Ojciec zbawiał duszę grzeszników, bo bez cierpienia Marty nie miał ochoty ich zbawić, ale gdy widział, jak potwornie ta dziewczyna cierpi, nabierał ochoty i zbawiał grzeszników, jakby to niedorzecznie brzmieć miało. Gdy niezby okrutnik Bóg Ojciec by mieć ochotę zbawić, musi katować swoje dzieci, swoich wybranych, świętych. Im bardziej ich wykatuje, wymęczy, tym bardziej nabiera ochoty i zbawia inne dusze. Czasem zdarzało się Marcie widzieć twarz katolickiego Lucyfera, który miał być piękny i oślepiający, zawsze wściekły i bardziej bał się Maryi niż Jezusa. I kiedy zjawiała się Maryja, uciekał w popłochu. Śmieszne, no bo według nauki biblijnej Maryja to jest po prostu demoniczna moc. To jest moc dajmonów, moc zła. No bo jeżeli Maryja mówi o sobie rzeczy, które są kompletnie sprzeczne z tekstem Ewangelii, z tekstem Biblii o Marii, Marii z Nazaretu, Matce Jezusa, która podczas jego misji wyraźnie sprzeciwiała się, przyszli, aby z rodziną go pochwycić, bo mówili, że odszedł od zmysłów i oni przyszli go, by pochwycić i kiedy ona przyszła przed dom z rodziną, aby go pochwycić, by porozmawiać z nim, to jego uczniowie mówili, oto matka twoja stoi przed domem. Co mamy jej powiedzieć? On powiedział, moją matką, braćmi, siostrami są ci, którzy strzegą słowa Bożego, którzy wykonują wolę Boga. Tym samym odżegnał się od swojej matki. Wiele jest fragmentów, które pokazują, że była rozbieżność pomiędzy Marią a Jezusem. Kiedy ona prosiła go, żeby rozmnożył wino w kanie galilejskiej, on powiedział, czyż moja lub twoja to sprawa niewiastu, widać ewidentnie tutaj rozbieżność, sprzeczność między nimi i teraz kiedy z jednej strony wytwarza się religijność Maryjna na wzór egipskiej Izydy w Rzymie była modna Izyda i Maryja nabrała konkretniej cech nawet przedstawienia Maryi z Jezusem są podobne do Izydy z Horusem z dzieciątkiem w ręku te same jakby figury i tak dalej ta sama duchowość Maryjna to jest jakby Izydowa czyli widzimy ewidentnie, że jest to fałsz a wszystko co jest fałszywe według Biblii co głosi innego Jezusa i też inną Mariam nie jest od Boga, ale jest od Satana jest od Diabolosa Czyli jest to demon maryjny. Dlaczego demon? Bo ktoś może mówić, a to tylko taka naleciałość intelektualna. Nie, bo ta moc magiczna maryjna, ona się objawia w postaci duchowych uzdrowień, duchowych wizji i Ona się manifestuje w sposób całkowicie duchowy. Nie można więc powiedzieć, że to jest tylko jakieś tam intelektualne zwiedzenie. To jest już więcej, to już jest jakaś moc, która się manifestuje i my musimy ustalić według Biblii, czy to jest Mariam z Nazaretu, czy to jest prawda, czy nie. Prawdą jest, że tylko Jezus, jako mniejszy Bóg, może interweniować w sprawy ziemi, natomiast ludzie, którzy już umarli, nie mogą. Tak uczy Biblia i tutaj Maria jest po prostu demonem maryjnym. I teraz ten demon maryjny, według katolickich wierzeń i zabobonów, jest bardziej straszny dla demonów niż Jezus nawet. Kiedy się Maryja pojawia, demony w popłochu uciekają. Ciekawa historia. Ja myślę, że oni to mówili i takie poglądy wlepiali, żeby udowodnić protestantom, że protestanci nie mają racji i przez wieki wmawiali, że to Maria jest silniejsza i tak dalej. No i ci katolicy święci idąc tym tropem powtarzali te bójdy. Ludzie, którzy tam funkcjonowali przy Marcie mówili, że wyczuwało się fizyczną obecność demonów. Ludzie byli przerażeni, co miewali koszmary jak w horrorze. Widzimy jak duchowość katolicka doprowadza do autentycznego horroru. Demony, strach, lęk, obawy, cierpienia, piekło, nieustanne epatowanie psychiki tego typu obrazami musi się tragicznie skończyć. Teraz trochę życiorysu Marty. Marta urodziła się 13 marca 1902 roku we Francji. W 22 dni po narodzinach podczas chrztu Marta została poddana obrzędowi egzorcyzmów, który odprawiał po łacinie proboszcz niech ten znak świętego krzyża, który kreślimy na czole tego dziecka, nigdy nie zostanie zależony przez Ciebie demonie, przeklęty zaklinam Cię, Duchu Nieczysty w imię Jezusa Chrystusa i mocą Ducha Świętego wyjdź z tego boskiego stworzenia, które nasz Pan raczył powołać do życia, aby stało się ono świątynią żywego Boga i pomieszkaniem Ducha. Jak widzimy egzorcyzm nic się zdał, skoro demony ją potem nieźle uwalały po tym jak nastoletnia Marta złożyła akt całkowitego zawierzenia katolickiemu Bogu nastąpiło u niej w wieku 16 lat zachorowanie na zapalenie opon mózgowych choroba miała ciężki przebieg i doprowadziła do paraliżu to jest właśnie typowy przykład błogosławieństwa katolickiego Maryi jak ktoś się zawierzy Maryi i Bogu zaraz się przykleja straszne choróbsko straszne cierpienia jedna dziewczyna zaczęła wierzyć w Maryję zacząć uczestniczyć w różnych tam obrzędach i pocieli ją tak że miała po prostu całą twarz pociętą wszystko ledwo żywa wyszła tu katolicy mówili, o, to Maria ją uratowała, bo mogła zginąć, a przeżyła. To dlaczego Maria nie uratowała jej przed tym pocięciem? Z czasem nawet lepiej zginąć niż tak skończyć jak ta dziewczyna, a oni jeszcze mówili, że to było błogosławieństwo, bo mogła zginąć, ale Maria ją uratowała. Czyli choroba miała ciężki przebieg i doprowadziła do paraliżu, Martę. Leczenie choroby dużo kosztowało. Marta stała się więc bezużytecznym członkiem niezamożnej rodziny, stając się dla niej wręcz prawdziwym ciężarem. Matka musiała poświęcać jej większość czasu kosztem pracy w gospodarstwie. W książeczce do nabożeństwa Marta przeczytała Czemu szukasz odpoczynku, skoro do walki zostałaś przeznaczona? Czemu szczęścia szukasz, skoro narodziłaś się dla cierpienia? Oto jakie książeczki do nabożeństwa czytają młodzi ludzie i potem jak nasiąkają tym i jaką mają rzeczywistość. Marta czytała Ewangelię i Żywoty Świętych. Od 1928 roku nie mogła ani spać, ani przełykać i od tego momentu nie jadła i nie piła, przyjmując przez ponad 50 lat jedynie opłatek katolicki. W 1942 roku straciła dodatkowo wzrok. 20 maja 1921 roku Marta miała doznać pierwszego objawienia Maryi. Był to początek serii wizji świętych. W 1927 roku ukazała się jej Teresa, dzieciątka Jezus. Według opowieści katolików Marta miała dar bilokacji, bycia w dwóch miejscach naraz i proroctwa. Co środę przyjmowała opłatek, który był jej jedynym pokarmem przez 52 lata. Jej dom stał się celem pielgrzymek. Przyjęła ponad 100 tysięcy osób. 2 listopada 1928 roku została przyjęta do Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka. 2 października 1930 roku na jej stopach, dłoniach, czole i boku pojawiły się znaki mitycznego męczeństwa Jezusa. Swoją mękę ofiarowała Bogu, mówiąc, każdy człowiek powinien w ciszy pić kielich swego życia. Chcę zaprowadzić wiele dusz do Jezusa przez miłość, całkowitą ofiarą z mego życia i cierpienia. Zmarła 6 lutego 1981 roku. Od 1986 roku toczy się jej proces beatyfikacyjny. A 7 listopada 2014 roku papież Franciszek promulgował dekret o heroiczności jej cnót. Do jej beatyfikacji potrzebne będzie jeszcze tylko uznanie cudu za jej wstawiennictwem. Wielu katolików modli się do niej jak do Boga. Marta za życia poprosiła o zorganizowanie pięciodniowych rekolekcji w milczeniu. We wrześniu 1936 roku rozpoczęto takie rekolekcje i uczestniczki uroczystości założyły grupę o nazwie Ognisko Miłości, czyli Wspólnotę Świeckich, którą przewodzi kapłan. Czyli ona jakby zainspirowała powstanie takiej grupy Ognisko Miłości. Wspólnota otworzyła swoje oddziały w różnych krajach świata, a w 1986 roku została uznana i usankcjonowana przez Stolicę Apostolską za Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych. W Polsce istnieją dwa takie ogniska miłości – w Olszy i w Kaliszanach koło Józefowa. Co roku do groby Marty przybywają pielgrzymi, by znosić w modlitwach prośbę o łaski i wstawiennictwo. Te i inne przypadki katolickich świętych stawiają duchowość watykańską na pierwszym miejscu toksyczności, gdy najgroźniejsze ruchy określane mianem sekt to malutki procent cierpienia w porównaniu z duchowym piekłem, Jaki ogarnia katolików leżących czasem na łóżku 50 lat po to tylko, by niebiblijny Lucyfer i męka krzyża Jezusa ich niemiłosiernie masakrowała jako słuszna kara za zbrodnie watykańskie. Jak mówiłem, jest sprawiedliwość przyjęcia energii katolickiej wytworzonej przez sumę czynów Watykanu, które pokrótce omówię. Gdy palono i torturowano kobiety za czary, gdy palono tłumaczy Biblii mistyków, gdy mordowano niepełnosprawnych karzełków, gejów, Żydów, wyznawców islamu i innych, to ich krzyki przeniosły się na demony katolickie. I gdy kogoś ogarnie energia katolicka i ma on odegrać rolę opętanego na ich spotkaniach, to w jego wrzaskach i bólu materializuje się głos milionów ofiar katolickich torturowanych i bestialsko mordowanych. To ich głosy są słyszane na katolickich spotkaniach modlitewnych. Gdy ku przerażeniu wiernych słychać obrzydliwe wrzaski, mamy spazmy uwidocznione na twarzach, powyginane ręce, nogi i usta. Wraca to, co było robione przez stulecia. Ofiary wracają do katolików w demonach, które ich potem straszą i dręczą. A katolicki Jezus i Maryja proszą ich, by przyjęli to udręczenie jako ofiara za dusze czyśćcowe. I złapani w pułapkę katolickiego obłędu mają do śmierci potworne męki zapewnione. Chcą realizować w przestępczej organizacji duchowe praktyki, to muszą zapłacić za to cenę, przyjmując los katolicki, taki jaki mają przestępcy według prawa absolutu. Teraz opiszemy kilka przestępstw watykańskich. Taki krótki wyrywek, bo to o tym trzeba było dziesiątki tysięcy stron napisać dokładnie. Nie? Tutaj tylko takie drobne przykłady. Adrian Zwoliński napisał procesy o czary, co, jak i gdzie. To było na portalu Wolna Media Net Infra. Tutaj podaję fragmenty. I mimowolnie Adrian Zwoliński wskazał, jak działa prawo konsekwencji zaczyny, że najpierw katolicy mordowali ludzi za poglądy, tworząc katorgi, a potem te katorgi dopadały katolików w postaci koszmarów i zniewoleń mentalnych, których doświadczała i Annelize Michel, i Marta Robę i miliony innych pokrzywdzonych przez katolicką duchowość. I cytuję teraz fragmenty tego artykułu. Polowaniem na czarownice początkowo zajmowali się inkwizytorzy i były one domeną świata katolickiego. Pewna kobieta żyjąca w XVI wieku w Nowym Targu zwana piekarką, żona miejscowego piekarza została oskarżona przez swoje sąsiadki o uprawianie czarów. Teraz wracamy do średniowiecza, jak gdyby. Kobiety twierdziły, że piekarka za pomocą swoich czarów rozmnaża chleb z piekarni męża oraz krowie mleko. Jako dowód, że coś jest nie tak... Twierdziły, że one same mają dwa razy mniej chleba i mleka niż domniemana czarownica, mimo że są lepszymi gospodyniami. Do kompletu oskarżeń dołączył zarzut rzucanie uroków na żonatych mężczyzn i latanie na kiju. Proces się rozpoczął. Piekarkę spalono, a wraz z nią kilkanaście kobiet. Inny przykład to przypadek Jana Barana. Baran był biednym włóczęgą. Kiedy umarła jego żona, wpadł w depresję, chadzał smutny to tu, to tam, nic nie mówił, a dzieci biegały za nim krzycząc – stary dziad, grosza nie wart. W końcu załamany Jan spróbował się powiesić w przydomowym baraku, w którym mieszkał. Wieśniacy, u których wynajmował pomieszczenie, uniemożliwili mu to. Próba samobójstwa jedynie pogorszyła jego sytuację społeczną, a i tak miał sporo szczęścia. Najprawdopodobniej, gdyby był kimś bardziej znaczącym, doniesiono by na niego – Próbę samobójstwa czy samobójstwo traktowano często jako dowód na opętanie przez czarta. Nie był to jednak koniec marnego życia barana. Pewnego dnia, jak każdej niedzieli, brał udział wraz z innymi mieszkańcami wsi i męszy. Przyjął komunię świętą, uklęknął, po czym zaczął się krztusić. Jak później zeznawał opłatek, przylepił mu się do gardła. Przestraszony upadł na podłogę, zakaszlał i wypluł komunię na rękę. W kościele powstało zamieszanie. Każdy chciał zobaczyć, co się stało, jednak ci, co mieli okazję dopchać się do zainteresowanego, zobaczyli tylko, jak czerwony na twarzy klęczy z hostią w ręku. Przestraszony Jan uciekł z kościoła. Oskarżono go o bezczeszczenie sakramentu komunii oraz próbę kradzieży ciała Jezusa w celu użycia go do diabelskich obrzędów lub odsprzedania czarownikom. Fakt, że wcześniej baran chciał popełnić samobójstwo, wcale nie przemawiał na jego korzyść. Mężczyznę poddano pod sąd pana wsi, a ten uwięził go, po czym, jak to często bywało, pan zdecydował o oddaniu sprawy przed sąd miejski. Historia skończyła się dla Jana Barana względnie szczęśliwie. Sąd uznał, że Baran jest tylko wrodzenie głupi i że uczynił to, co uczynił przez przypadek. Jednak jego ręka dopuściła się świętokradztwa, dlatego też odrąbano mu dłoń, a następnie ją publicznie spalono. Następny przypadek. Marianne Kuklinę widziano, jak przyleciała z Muławy do Szydłowa na gęsi jaju i kurzej wątróbce i tam pani Cześnikowej na zdrowiu uczyniła, czyli spowodowała chorobę. Charakterystyczne w historii procesów oczary są tak zwane procesy dziecięce, w których to dzieci występowały jako świadkowie. Ofiarami oskarżeń padali najczęściej rodzice, członkowie rodziny, nielubiani nauczyciele, sąsiedzi czy wagabundzi. W 1579 roku w Nottingham chłopiec oskarżył 14 kobiet o rzucenie na niego uroku. Po egzekucji przyznał się do kłamstwa. W 1616 roku mały John Smith doniósł, iż zna 9 czarownic. Wszystkie zabito. W 1669 roku w miejscowości Mora w Szwecji Grupa dzieci zeznała, że widziały, jak pod postacią starca diabeł obiecał wiedźmom zabrać je na sabat, jeśli te dadzą mu krew dziatek. Wiedźmy porwały dzieci, a następnie wraz z nim na ciałach śpiących ludzi, na gęsiach i na kijach poleciały na łąkę bocula, by tam parzyć się z szatanem i z nim ucztować. Rok wcześniej dziecko mieszkające w pobliżu Gertrudy Svensen oskarżyło ją o próbę uprowadzenia i oddania diabłu na kolację. W Szwecji nie istniały oficjalne sposoby postępowania w takich przypadkach ani ze strony gmin protestanckich, ani ze strony władzy świeckiej. Karol XI wyznaczył oddział komisarzy, którzy mieli zajmować się przypadkami oskarżenia czary. Oskarżone kobiety z 1668 roku i z 1669 roku skazano na karę śmierci przez utopienie lub spalenie. Mimo, że rozporządzenie króla sugerowało więzienie i modlitwę oraz odprawianie nabożeństw. Wierzono, że dzieci nie potrafią kłamać, przez co ich zeznania miały specjalną moc prawną. Tu widzimy, że nie tylko katolicy, ale też protestanci, którzy wierzyli w Biblię, dokonywali tych masakr. Ale to pokazuje, jaka była mentalność w tamtym czasie, jaka psychoza. Te sabaty, to wszystko to były typowe oskarżenia z młotu na czarownice, czyli księgi, którą stworzyli katolicy. Dosyć często uprawianie demonologii oskarżano Żydów, zarzucając im, iż upuszczają krew z chrześcijańskich dzieci na macę oraz tworzą golemy, będące wielkimi morderczymi potworami z gliny, ożywionymi za pomocą magii. Najsłynniejsza opowieść o ożywionej bestii wiąże się z rabinem Maharalem, żyjącym w Czechach w XVI wieku. Potrzebował on ochrony, więc stworzył golema, który miał go bronić. Niestety istota wymknęła się spod kontroli, dokonując sporych zniszczeń w Pradze. Taki był ich świat... Fizyka kwantowa dowodzi, że oni wytwarzali magiczne wierzenia i one potem tworzyły określoną rzeczywistość. Te rzeczy się wydarzały. Próby, którym poddawano czarnoksiężników i wiedźmy, przyjmowały różne formy. Popularna była próba ognia, polegająca na zmuszeniu podejrzanego do kontaktu z ogniem. Mogło to być przeniesienie żarzącej się podkowy, poparzenie której z kończyn lub nakaz przejścia przez ścianę ognia. Gdy czarownicy się udało wykonać próbę bez oparzeń, Bombli i ran była niewinna, gdyż Bóg nad nią czuwał. Jeśli, co było naturalną koleją rzeczy, została uszkodzona, znaczy, że oczyszczający ogień wypalił na niej piętno zbrodni. Były przypadki, iż niektórym kobietom udało się przejść próbę ognia w postaci przeniesienia podkowy. Podejrzane były bardzo często zielarkami czy osobami znającymi się na opatrunkach, przez co znały sztuczki pozwalające im opóźnić wystąpienie opuchlizny. W przypadku, gdy koniecznie chciano taką kobietę skazać, posuwano się do absurdu, wysnuwając tezę, że to nie Bóg, lecz sam szatan dopomógł wiedźmie. Tak czy siak oskarżana była winna. Istniały także próby związane z wodą, w Rzeczy Pospolitej nazywane niekiedy topkami. Oskarżanego przywiązywano do żurawia, a do jego głowy przymocowywano krzyż. Następnie spuszczano nieszczęśnika do wody. Topnięcie świadczyło o jego niewinności. Unoszenie się na wodzie było dowodem winy, gdyż twierdzono, że słudzy złego byli bardzo lekcy. Bo potrafili latać, nie? To ja dodaję. Paradoksalnie wiele kobiet i mężczyzn unosiło się na wodzie za sprawą strojów, w jakie byli ubrani. I koniec tego artykułu, cytatu. Próba wody też była śmieszna, bo czasami, jeżeli ktoś miał takie stroje z takimi napowietrzonymi elementami, jak kobiety w sukniach, potrafiły się unosić na, na wodzie i jako lekkie, czyli te, które potrafią latać na miotłach, są czarownicami i je skazywano. A jeśli się utopiły, to znaczy, że są niewinne. Teraz opiszmy dominację Watykanu we wczesnej Polsce na przykładzie miasta Szczecin. Najstarsze ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego Szczecina sięgają końca IX i początku X wieku. Gród ten posiadał cztery świątynie. Z trzech pagórków, na których rozlokował się gród, środkowy najwyższy poświęcono najpotężniejszemu z bogów Trygławowi, trzygłowemu Bogu Trójcy. Świątynia Trygława uchodziła za najważniejszą w grodzie – jej ściany, wewnętrzne i zewnętrzne, były pokryte kolorowymi rzeźbami przedstawiającymi ludzi i zwierzęta. Posąg Boga był trójgłowy pokryty złotem. Był symbolem panowania nad trzema państwami, nad niebem, ziemią i piekłem. W określonych dniach odbywały się zebrania starszyzny plemiennej w celu zabaw, biesiad oraz ważnych narad. Rządy miasta należały do starszyzny. Ważną rolę w grodzie odgrywał wiec – do wiecu należało dbanie o dobro własnego grodu, o podejmowanie decyzji w sprawach plemienia, a także wojny i pokoju. Uchwały wiecu miały moc prawną. Nie zawsze musiały być poprzedzone decyzjami Rady Starszyzny. Wiec w sprawach ważnych wymagał jednomyślności. Miasto Szczecin tętniło życiem. Dzieci się bawiły, rzemieślnicy działali. Odprawiano rytuały dla Boga w Trójcy, aż... Przyszedł Watykan i wszystko zniszczono, spalono, poburzono zgodnie z Biblią, by burzyć pomniki innych bogów, a nie katolików bądź siłą ochrzcili, bądź pomordowali. Dziś ze świątyń starosłowiańskich nie zostało prawie nic. Wszystko zniszczyli, pomordowali, na siłę wychrzcili. Ludy etniczne zostały ludobójczo wybite, a i dziś na odrodzenie słowiańskich wierzeń patrzą jak na kolejne groźne sekty, na które szczują jak mogą, mimo iż wiele polskiej duchowości katolickiej to przeróbki słowiańskiej mitologii. Jan Stanisław Bystron, w dzieje obyczajów w dawnej Polsce, opisuje polski katolicki wielki post, za którego złamanie była kara wybijania zębów, zgodnie z Biblią, że gdy powodem zgorszenia jest twoja ręka, utniją. No to gdy zęby są powodem twojego zgorszenia, wybijenie no bo jak ktoś je w trakcie postu, to trzeba wybić mu zęby. Za chrobrego takie były między innymi prawa. Funkcjonowały specjalne bractwa, które nawiedzały kościół za kościołem a uczestnicy ubrani w specjalne stroje biczowali się na oczach widzów i jeden z nich, La Boureur, opisał swoje wrażenia. We wszystkie soboty postu trwa to biczowanie, lecz od środy aż do soboty wielkanocnej smutno i strasznie widzieć jak odwiedzając kościoły dzień i noc, przy świetle smolnych pochodni idą po pięćdziesięciu lub stu za krzyżem z dyscyplinami krwią zbroczonymi, których końce po większej części kolcami żelaznymi są zaostrzone. I słyszeć, jak ulice napełniają przeraźliwym wrzaskiem. Okryci są kapturem w miejscach tylko oczu przedziurawionym, z kapą z białego lub czerwonego płótna, na którym wyobrażone są kości lub czaszki z napisem Memento Mori. W wielki piątek bez przestanku biczowali się po przedmieściach w mieście i kościołach do których chodząc pacierz mówili potem padali plackiem na ziemię i krzyż całowali a wstając odkrywali gołe plecy i siekali okrutnie przez całe miserere widziałem wieł których rany były na głębokość palca co się działo w mieście srożej jeszcze po wsiach się dopełniało z galerii Zamku Warszawskiego widzieliśmy wsie nad brzegami Wisły oświecone blaskiem pochodni i tysiączne procesje, których wrzask obijał się nasze uszy. To było na jakimś tam portalu tajemnica tajemnicawiaryblox.pl fragment. Potem Tietmar w swoich kronikach stwierdził w XI wieku o katolickiej Polsce. To było za czasów meski, czyli tzw. Mieszka I i Chrobrego. Gdy ktoś spośród tej ludności ośmieli się uwieść cudzą żonę lub uprawiać rozpustę, spotyka go natychmiast następująca kara. Prowadzi się go na most targowy i przymocowuje do niego, wbijając gwóźdź poprzez mocne z jądrami, po czym umieszcza się obok ostry nóż i pozostawia mu się trudny wybór. Albo tam umrzeć, albo obciąć ową część ciała. Jeśli by stwierdzono, że ktoś jad po siedemdziesiątnicy mięso, w trakcie ustalonego częściowego postu od mięsa i innych produktów, karano go srogo przez wyłamywanie zębów. Ludność wymaga pilnowania na podobieństwo bydła i bata, na podobieństwo opartego osła. Ich pierwszy biskup Jordan ciężko miał z nimi pracę, zanim niezmordowany w wysiłkach nakłonił ich czynem do uprawiania winicy pańskiej. Tam jeszcze innymi rzeczami, ale wymieniono też, że czynem do uprawiania winicy pańskiej. To już wiemy, jakim czynem, wybijanie zębów i tak dalej, nie? i na podobieństwo bata upartego osła zmuszano ich do wiary katolickiej. Tak jak tutaj Tietmar powiedział Ludność wymaga pilnowania na podobieństwo bydła i bata na podobieństwo upartego osła. To były zwyczaje katolickie. Na Węgrzech, rządzonych przez Świętego Stefana, królewskie statuty określały, że za rozmawianie podczas nabożeństwa kara chłosty, za niedzielną pracę w polu konfiskata narzędzi. W roku 1267 Syn od biskupów polskich we Wrocławiu zakazał jeść i pić z Żydami, a także kupować od nich mięso i inne pokarmy. W 347 roku ojciec kościoła, firmicus maternus, napisał Niech ogień, mennica albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi owych bożków. Obróćcie wszystkie dary włotynne na swój pożytek i przemieńcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez Boga wywyższeni. Czyli, że Bóg ten ich katolicki namawia do wyniszczenia wszystkich innych świątyń, bożków i zagrabienia majątności po nich. I że to będzie nagroda dla takich. W 1096 roku wyruszyła ludowa krucjata, około 180 tysięcy osób na Palestynę. Po drodze dochodziło do pogromów Żydów, np. przykład w Romancji, Mongucji, Kolonii odbywały się rozboje, rzezie i gwałty. 25% pielgrzymu padła z wycieńczenia i głodu. W 1099 roku nastąpił triumfalny wjazd do Jerozolimy w Palestynie, który kronikarz Raymond Dagilers opisał za historia Frankorum ku Cerperunt Jeruzalem. Ja to niedokładnie czytam, to nie jest istotne. Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od szczał lub zrzucano ich zwierz, inni, torturowani przez kilka dni, zostali w końcu żywcem spaleni. Był to prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga, nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych. To jest właśnie przykład jednej z krucjat realizowanych na Ziemi Świętą, którą zarządził sam papież. I jak on się tu chwalą, że to był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga, nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych. W jaki sposób to się odbywało ku tej radości kronikarza? Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. Dlaczego kościół katolicki ukrywa te elementy swojej nauki i swoje działania? Potem dalej czytamy. W 1109 roku nastąpiła powtórna bitwa o Jerozolimę. Wszyscy obrońcy uciekli z murów poprzez miasto, a nasi ścigali ich, pędzili ich przed sobą, zabijając, wyżynając, aż do świątyni Salomona, gdzie doszło do takiej rzezi, iż nasi brnęli po kostki we krwi. Krzyżowcy rozbiegali się po całym mieście, przywłaszczając sobie złoto, srebro, konie i muły. Plądrowali pełne bogactw domy. Potem zaś, szczęśliwi płacząc z radości, poszli nasi oddać cześć grobowi naszego Zbawiciela. Pozostali przy życiu saraceni, wywlekali zmarłych z miasta i złożyli ich na stosach, których wysokość dorównywała wysokości domów. Nikt przedtem nie słyszał i nie widział podobnej rzezi wśród pogan. To są właśnie katolicy, którzy już mogli działać, i mieli władzę. W Ameryce Południowej podczas chrystianizacji kobiety i mężczyzn sztu psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indyjskimi niemowlętami. Ciężarne kobiety wbijano na pale, ofiary przywiązywano do lów armatnich i szczelano nimi. W żywocie świętego Ottona szczecinianie, którym nakazano przyjąć katolicy, mieli powiedzieć u was, chrześcijan, pełno jest łajdaków i rabusi, u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach. U nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, to też nie chcemy takiej religii. U was, księża, dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk. A podczas jednej z pielgrzymek Karol Wojtyła opisywał, jak to księża się w trudzie spadali i tak dalej, zapomniał o faktach, że to pogańscy kapłani utrzymywali się jak wszyscy pracą własnych rąk a uważ księża dziesięciny biorą też opisywał losy historii świata zbawienia pierwszych wieków Polski jako takie altruistyczne przyjmowanie wiary katolickiej przez Polaków to wszystko było piękne a tutaj w samym żywocie Świętego Ottona czyli to już nawet jest pismo wewnątrz katolickie to już nie jest jakieś tam pismo niekatolickie tak czytamy w żywocie Świętego Ottona Czyli takie szczecinia nie złożyli świadectwo. U was chrześcijan pełno z łajdaków i rabusi, u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach. U nas pogan tego wszystkiego nie ma. To też nie chcemy takiej religii. O to chyba już nie muszę wyjaśniać, nie? Gdy w XIV wieku wybuchła zaraza, Watykan wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszą wróżki i żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich. Dochodziło do regularnych pogromów, a żydów trzymano w gettach, każąc im nosić żółte, szale i czapy. W 1349 roku zapanowała święta ofiara z Żydów, gdy w 150 niemieckich miastach i wsiach eksterminowano niemalże wszystkich Żydów na ogół palonych żywcem. W 1648 roku wymordowano w Polsce około 200 tysięcy Żydów. Pius X stwierdził w XX wieku Religia żydowska była podstawą naszej religii. Została jednak zastąpiona nauką Chrystusa, i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej. Czyli tamta religia judańska już nie ma racji bytu. Ona powinna zniknąć, ona powinna być zdławiona, zniszczona. To było powiedziane przez Piusa X jeszcze w XX wieku, przed Soborem Watykańskim II. Po tym jak już Stany Zjednoczone przejęły władzę i Kościół katolicki musiał się stawać ekumeniczny, musieli też stać się ekumeniczni dla Żydów. W 364 roku na synodzie w Laodicei Kościół zabronił świętowania szabatu, tak jak twórcy Nowego Testamentu czy Biblijny Jezus obchodzili. Z Biblii jasno wynika, że Jezus i Jego uczniowie obchodzili sabat, a tutaj już zakazano. Taki był ten zapis. Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sabat, ale powinni pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa. Czyli widzimy, jak Kościół katolicki od samego początku zaczął szczuć i zwalczać ostro Żydów jako zabójców Pana Jezusa. W 694 roku XVII Sobór Toledański uznał wszystkich Żydów za niewolników. Ich kapituły ulegały konfiskacie i zostały im też odebrane dzieci od siódmego roku życia.